Więc yy, kontynuujemy podróż po Europie ze świętym Pawłem i jego współpracownikami. Jest to yy, ta lepiej znana część yy, misji europejskiej. Zauważmy, że dzisiaj będziemy się zajmować dosyć długim tekstem, półtora rozdziału. I ten tekst będzie miał bardzo różne etapy, jeśli chodzi o y, topografię. Zaczynamy od wyruszenia z Amfipolis w stronę Tesaloniki. Potem dosyć krótki skok Thessalonika Berea i znowu drugi wyraźny etap Berea Ateny i znowu stosunkowo krótki przeskok Ateny-Korynt. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Filipi, to pamiętamy, że był to środek dosyć specyficzny, e, wojenny garadok. E, kolonia militarna rzymska z niezbyt liczną ludnością, no dosyć specyficzną. Jednak koloniści wojskowi to, to, była, to była szczególna kategoria osiedleńców. Natomiast dzisiejszy etap poprowadzi nas do ośrodków dużych z, dwa przynajmniej z nich, to są ośrodki o bogatej tradycji, długiej historii i znaczeniu zdecydowanie ponad lokalnym. Oczywiście, mówiąc to, mam na myśli przede wszystkim ten obszar, tę drugą część etapu, którym się dzisiaj będziemy zajmować. Chociaż leżą blisko siebie, Ateny i Korent są y, głównymi miastami dwóch bardzo różnych i ważnych historycznie y, regionów – Attyki i Achai. Ranga Aten Także wtedy, kiedy Helada stała się już po prostu e, częścią rzymskiej prowincji, e, zachowują swoją wyjątkową pozycję. Odwiedzić Ateny, spędzić tam kilkanaście miesięcy, może nawet dwa albo trzy lata, to był obowiązkowy element biografii dobrze zapowiadającego się Rzymianina. Kształcić się w ateńskich szkołach, mieć do czynienia z nauczycielami których przyciągało to miasto, to był poniekąd e, punkt obowiązkowy, który trzeba było e, w życiu zaliczyć, ponieważ e, inaczej nie, nie stawało się obywatelem świata. E, nie, nie otrzymywało się, że tak powiem, takiego kulturowego namaszczenia na e, człowieka dobrze wyedukowanego. A więc Ateny, chociaż to już nie są Ateny Peryklesa, ciągle jeszcze zachowują e, famę, coraz bardziej jest to tylko fama, ośrodka, w którym Hellada żyje w tym, co w niej rzeczywiście cenne, ponadczasowe. Nie zdziwi nas więc, że to właśnie epizod atejski zajmie najwięcej uwagi nam dzisiaj. Tym bardziej że został on skonstruowany w dziejach apostolskich w sposób bardzo specyficzny. Główną częścią tego epizodu ateńskiego, jak pamiętamy, jest mowa wygłoszona przez Pawła właśnie w Atenach. Przemawiać publicznie w Atenach dla Retora było wydarzeniem mniej więcej takim, jak dla muzyka zagrać w Carnegie Hall albo w jakiejś innej znaczącej sali koncertowej. Miło móc wpisać taką rzecz w CV. nie nie o to chodziło nie wiem czego chce od nas diecezja Elbląg ale więc pierwszym etapem jest wyprawa do Tesaloniki. Zauważmy, że tym, na co narrator zwraca uwagę przede wszystkim, jest fakt istnienia wspólnoty żydowskiej w tym mieście. I to właśnie wspólnota żydowska posiadająca własną synagogę pozostaje jednym z głównych bohaterów tego Epizodu. Pozostaje jakby kontrpartnerem Pawła w wydarzeniach, które się tam rozegrają. Paweł prowadzi dosyć długotrwałą akcję w synagodze tesalonickiej. Trzy kolejne szabaty, podczas których przemawia, to czas, w którym może już e, dosyć szczegółowo przedstawić to, co ma do powiedzenia. A więc można by powiedzieć, że synagoga staje się miejscem regularnego przepowiadania Ewangelii przez Pawła. Samo miasto nie ma zbyt długiej historii. Spójrzmy na rok założenia tego miasta. Czasy były takie, że więcej miast burzono niż zakładano. I w tym sensie fundacja Tesaloniki jest dosyć wyjątkowym wydarzeniem. Można by powiedzieć, że Tesalonika należy do tych miast, które wyrażają w sobie ducha nowych czasów, epoki hellenistycznej. Jest produktem tego, co ze światem zrobił Aleksander Macedoński. Zauważmy, że ten władca, który chciał podbić cały świat, właściwie stracił to, od czego jego panowanie się zaczęło. Stracił rodzinną Macedonię. On, który zaczynał jako król Macedonii, skończył jako zdobywca prawie całego znanego świata Ale jeśli chodzi o Macedonię, to zostawia straszny bałagan. O jego ojczyznę toczy się zaciekła wojna, której nie sposób nazwać inaczej jak wojną domową z zaangażowaniem podmiotów zewnętrznych. A więc zafundował swojej ojczyźnie Los Syrii. Jednym z kluczy, a może wytrychów do tego, żeby się dostać na tron macedoński okazała się córka Filipa II, czyli ojca Aleksandra i pewnej pani, której statusu pewnie już nie poznamy, nie dowiemy się, czy była żoną, czy raczej mniej formalną wybranką serca Filipa. Filip był człowiekiem wielkiego serca, w tym sensie, że w tym sercu zmieścił się dosyć duży zastęp dam. Więc on to potomstwo miał tak rozsiane po różnych związkach i Tesalonikę, bo tak ta córka miała na imię, raczej nie była przeznaczona na przyszłą władczynię. Nawet jej imię na to wskazuje. Matka była Tesalką, więc córce nadano imię łączące nazwę Tesali i imię bogini zwycięstwa Nikę. Nie wiązano jej z Macedonią, ale jeden z pretendentów, Kasander, syn Antypatra, który odpowiadał i za Filipa II, i potem za Aleksandra, za e, Macedonię, e, kiedy poślubił Tesalonikę, to uczynił to w dużej mierze dlatego, że jako e, dziecko Filipa II, stawała się ona dla niego podstawą do doroszczeń prawnych do tronu macedońskiego. W ten sposób wchodził do rodziny królewskiej. Trochę kuchennymi drzwiami, ale zawsze. I żeby pokazać, jak bardzo jego żona jest dla niego ważna, to kiedy zakładał miasto, to nadał mu imię żony. Ale zauważmy, że jest to element polityki dojścia do tronu. Miasto powstaje w 315, a Kasander królem Macedonii staje się dopiero w 305. Wcześniej ośrodkiem jego yy, władzy była Helada, głównie Pelopones. Achaja i Attyka. A więc jako pretendent do tronu macedońskiego zakłada Tesaloniki jako najbardziej wysunięty na północ przyczółek, a więc jako punkt swojej przyszłej walki o tron macedoński. I dlatego eksponuje właśnie w tym miejscu swoje związki z rodziną Filipa II, a więc swoją podstawę roszczeń do tronu macedońskiego. Tesaloniki były więc miastem powstałym z pobudek politycznych. Ale fundacja okazała się w miarę atrakcyjna, przyciągała więc ludzi z bardzo różnych stron. E, mamy archeologicznie potwierdzone e, ob, obecność bardzo różnych kultów w Tesalonikach. Są to kulty pochodzenia greckiego, Azjatyckiego i wschodniego. Tesalonika była nawet kultem, e, e, miejscem kultu kabirów, dosyć tajemniczego grona bóstw, którego ilość wahała się od dwóch do sześciu Chociaż znamy przekazy tradycyjne, że kabirów było 13, Kult dziwaczny, yy, raczej dosyć mroczny. Yy. W tej Tesalonice można było znaleźć wszystko od strony religijnej. Natomiast całą tą skomplikowaną mozaiką religijną Paweł się nie zajmuje. Przychodząc. Koncentruje się na wspólnocie żydowskiej i do niej przemawia przez trzy szabaty z rzędu. Nie ewangelizuje politeistycznego, multikulturowego miasta, tylko ewangelizuje wspólnotę synagogalną. Wybór jest wyraźny. I jak zobaczymy, jest to wybór seryjny, ponieważ... Yy... Zobaczymy, że zostanie on powtórzony, w troszeczkę w troszeczkę bardziej udanym wariancie. Ten kamień stanowił podstawę posągu tesalonikę w takiej kompozycji, która znajdowała się na Agorze miasta, kompozycja ta zbierała <śmiech> przedstawienia rzeźbiarskie członków rodziny Aleksandra Macedońskiego. Jest to fundacja stosunkowo późna, bo dopiero drugowieczna, ta grupa posągów. A my wróćmy do działalności Pawła w Tesalonice. Popatrzmy, nauczanie Pawła z trzech szabatów Streszczone jest w jednym zdaniu. Na upartego można te pół wersetu nazwać mową, ale trzeba mieć naprawdę dużo dobrej woli. Na czym się koncentruje Paweł w tym swoim na nauczaniu? Ośrodkiem Jego głoszenia Ewangelii jest osoba Jezusa jako Mesjasza paschalnego. Paweł więc we wspólnocie wyznawców judaizmu głosi Mesjasza, który po pierwsze już przyszedł, a po drugie jest Mesjaszem w sensie paschalnym, a nie Mesjaszem w sensie eschatologiczno-politycznym. Jego przyjście zrealizowało się nie w odnowieniu Królestwa Izraela, ale w odnowieniu nadziei zbawienia, a fundamentem tej odnowionej nadziei jest męka i zmartwychwstanie Jezusa. Ten bardzo e, esencjalny kerygmat, który w 17.3b znajdujemy, w zasadzie jest dokładnie tym samym kerygmatem, który w sposób bardziej rozbudowany. Znajdziemy na przykład y, przedstawiony w mowie Piotra z drugiego rozdziału. I tak jak Piotr w drugim rozdziale głosi naukę o Jezusie Mesjaszu, który cierpiał i zmartwychwstał Żydom, tak samo Paweł w Europie głosi tę samą naukę, tym samym odbiorcom. No bo i Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy przemawiał do Żydów z diaspory i Paweł przemawiał do Żydów z diaspory w Tesalońce. Tyle, że do Piotra przyszli, a Paweł przyszedł do swoich słuchaczy. Więc to, co różni pracę ewangelizatora w przypadku Piotra i Pawła to nie jest bynajmniej treść przepowiadania, która jest identyczna, tylko styl pracy ewangelizatorskiej. Paweł nie czeka, aż góra przyjdzie do Mahometa, tylko wychodzi do wniosku, że Mahomet musi ruszyć to, co ruszyć może i powędrować do góry. Ale popatrzmy, jaki jest skutek misji Pawła. Oprócz jakiejś grupki odbiorców żydowskich pojawia się przede wszystkim grupa pobożnych Greków i znamienitych kobiet. A więc wygląda to troszeczkę tak, że... Sukces strzelecki Pawła polega na tym, że strzelał do jakiegoś celu, a trafił zupełnie gdzie indziej. Przynajmniej narrator dziejów apostolskich tak chce sytuację przedstawić, że sukces, jeśli chodzi o przepowiadanie adresowane do wyznawców judaizmu, pochodzenia żydowskiego, był sukcesem, nad którym może nie warto się skupiać, natomiast prawdziwym jego osiągnięciem było to, że wzbudził rezonans u tych, którzy stosunkowo nietypową grupę stanowili wśród gromadzących się w synagodze, bo to przecież jest ciągle nauczanie w synagodze. Więc Paweł nauczając w synagodze trafia do odbiorców pochodzenia nieżydowskiego. Słucham. Znaczy pobożni życi oznaczało prozelitów? Pobożni Grecy. Niekoniecznie musimy tutaj mieć do czynienia z prozelitami, ponieważ Prozelita to już człowiek, który zakończył pewien iter. To właśnie kategoria szersza bojących się Boga jest tutaj bardziej adekwatna. Właśnie to jest jakby pytanie dotyczące dokładnie tej samej kwestii, o którą chodziło Panu Jerzemu. Co to znaczy przyjąć judaizm? Jeżeli mówimy o takim pełnym włączeniu we Wspólnotę Przymierza aktem dopełniającym byłoby tutaj obrzezanie, to nie możemy mieć pewności, że mamy do czynienia z taką kategorią. W związku z tym, że obrzezanie jednak pod wieloma względami od medycznych, pokulturowe Dla wielu nie-Żydów było sprawą dosyć przerażającą. To był próg, przed którym wielu się zatrzymywało. Jeśli chodzi o kobiety, to one nawet gdyby były zdecydowane, no to i tak z przyczyn niezależnych były wykluczone z dokonania tego aktu. Jakby nie patrzył, judaizm robi wyraźne rozróżnienie między kompetencjami religijnymi poszczególnych płci. Więc kobiety nie mogły jakby w ten sposób formalny włączyć się do wspólnoty religijnej. Więc one z konieczności pozostawały w stanie zawieszenia. Ale to nie był tylko problem kobiet, Także wielu mężczyzn y, widziało w judaizmie bardzo ciekawą ofertę y, religijną w sensie koncepcji bóstwa, y, bardzo y, wyśrubowanych y, norm etycznych. Zresztą to, to, to jednak była propozycja dla elity moralnej swojego czasu. I wielu osobom to imponowało. Natomiast y, pewne bariery obrzędowo-zabiegowe wydawały się często nieprzekraczalne. Stąd powstawała taka grupa zawieszonych między światem nieżydowskim a wspólnotą ludu bożego. I to właśnie w, w tej grupie nauczanie Pawła wzbudza największy odzew. Co jest zresztą zrozumiałe, ponieważ on proponuje taką wizję, która wielu może się wydawać wizją judaizmu, w którym kobieta i mężczyzna stoją na tym samym poziomie, w którym w komunie z Bogiem wchodzi się bez tego budzącego pory obrzędu, jakim było obrzezanie. Więc to, to mogła być duża nadzieja dla wielu osób. No i jak na razie można powiedzieć, że pełny sukces. Ale y, zazdrość jest cieniem chwały. I okazuje się, że główni adresaci przepowiadania Pawłowego nie tylko, że nie odpowiedzieli na to y, przepowiadanie pozytywnie, to jeszcze odpowiedzieli oporem. Popatrzmy, co się dzieje tutaj. Powód, dla którego władze administracyjne powinny zareagować na nauczanie Pawła na chrześcijańską misję w Tesalonice jest powodem politycznym. Z powodu przepowiadania Pawła ma się pojawić zagrożenie akcją separatystyczną, polityczną. To jest realne niebezpieczeństwo, na które Rzymianie mogą pozytywnie zareagować, ponieważ Macedonia to był najtwardszy orzech do zgryzienia dla Rzymian na Bałkanach i trzeba było serii wojen, żeby podporządkować władzy imper imperialnej Macedonię, a wraz z nią to, co zostało z dawnej Hellady. I y, obawa, że lokalny Bazileus, lokalny król będzie chciał y, oderwać Macedonię od imperium, mogła rzeczywiście spotkać się ze zrozumieniem Lokalnej administracji podporządkowanej Rzymianom. Ale popatrzmy na to też od drugiej strony. Przecież to jest dokładnie ten zarzut, z którym Jezus się spotyka w Jerozolimie: że chce jako bazileus doprowadzić do zagrożenia dominacji rzymskiej na jakimś terenie podporządkowanym władzy, władzy imperium. Zauważmy, że jakoś oskarżyciele przez skromność pewnie zapominają powiedzieć, że Jezus nigdy nie aspirował do bycia królem macedończyków. I w tytule winy miał co innego wpisane, prawda? Ale schemat oskarżenia wydaje się być zapożyczony od tych, którzy doprowadzili do śmierci Jezusa. A więc opór, na który trafia Paweł, jest jakby echem oporu, na który napotkał Jezus. A uważmy, że w opowiadaniu pojawia się instytucja politarchów. Jest to termin, który dosyć długo egzegetom sprawiał pewną trudność, ponieważ nie bardzo wiedzieli, jak objaśnić to, to słowo. XIX-wieczne odkrycia archeologiczne na terenie Thessaloniki przyniosły wiele materiału inskrypcyjnego, a więc dokumentów oficjalnych, które utrwalano w formie tablic kamiennych eksponowanych w miejscach publicznych w których pojawia się instytucja politarchów jako specyficzna dla Tesaloniki. Okazuje się więc, że ta narracja o działalności Pawła i Sylasa w Tesalonice została dosyć dobrze osadzona w kontekście lokalnym. z dużym wyczuciem miejscowych realiów. O jazonie się niczego nie dowiadujemy, poza tym, że związał się z Pawłem i Sylasem i z tego powodu miał sporo kłopotów. Ostatecznie misja podjęta przez Pawła z udziałem Sylasa w Tesalonice kończy się w sposób dosyć mało optymistyczny. Zostaje bliżej nieokreślona wspólnota kościelna bez własnych struktur. Jakby działalność misjonarska Pawła nie dochodzi do tego momentu, który był dla niego punktem dojścia, więc ustanowił im starszych, i pomaszerował dalej musi się wyprowadzać z Tesaloniki zostawiając jednak sporo bałaganu nie zdążył uporządkować sytuacji a więc jest to misja bardziej przerwana niż dokończona ucieka niedaleko do Berei i słowo ucieka jest chyba tutaj bardzo właściwe. I co robi? Dokładnie to samo, co robił w Thessalonice. Scenariusz pozostaje bez zmian. Wydawać się może, że mamy do czynienia z próbą wykazania, że to nie strategia Pawła była błędna. Tylko grunt, na który trafiła działalność Pawła, okazał się wyjątkowo nieurodzajny. Dlatego tam, gdzie mamy do czynienia z troszkę lepszego sortu materiałem ludzkim, tam też i reakcja, jest bardziej pozytywne. Tyle, że wiecie Państwo, z Bereą to jest ten problem, że to dziura była. <słyska> Wszystko, co można zobaczyć w Berei ze śladów chwalebnej przeszłości, to resztki starochrześcijańskiego kościoła więc niewiele się zachowało. Ale okazuje się, że jak Paweł miał blisko z Tesaloniki do Berei, to i jego przyjaciele też. I konfrontacja z przeciwnikami, z Tesaloniki, przenosi się po prostu na nowy grunt. Ale to jest ciągle ta sama, ta sama wojna z udziałem tych samych stron. A więc nawet przy życzliwej postawie Miejscowej wspólnoty w Berei działalność Pawła wśród Żydów po raz drugi kończy się niepowodzeniem ze względu na to, że pojawiają się przedstawiciele mało życzliwej wspólnoty synagogalnej z Tesaloniki. Ale zobaczmy w 17.2 informacje o tym, kto przede wszystkim odpowiedział pozytywnie na e, działalność misyjną Pawła w Berei. I znowu widzimy, że tą najlepiej odpowiadającą na Pawłowe nauczanie grupą są przedstawiciele środowiska nieżydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem płci pięknej. A więc to nastawienie na ewangelizację po pierwsze, nieżydów, a po drugie, na taką ewangelizację oparto na zasadach równościowych, a więc uwzględniających y, kobiety na równych prawach z mężczyznami, to jest rozwiązanie, które powoli zaczyna się samo nasuwać Pawło. Po prostu widzi, że coś działa, a coś nie działa. A więc trzeba y, dla dalszej Działalności wyciągnąć jakieś wnioski z wydarzeń, z tych dwóch miejsc, które zaliczył Paweł wraz z Sylasem w tej fazie swojej europejskiej podróży. Pamiętacie Państwo tę którą oglądaliśmy na początku i takie zgrupowanie miejsc po dwa. Tesaloniki z Bereją, przeskok, Ateny z Koryntem. I właśnie ten przeskok to jest po to, żeby Paweł miał czas przetrawić doświadczenia z Tesaloniki i okolic i wyciągnąć praktyczne wnioski. A więc nie zdziwmy się, że główna cezura w tekście, którym się dzisiaj zajmujemy, przebiega właśnie tu. Po niepowodzeniu misji w Berei, który, które to niepowodzenie jest ciągiem dalszym niepowodzenia misji w Tesaronice, Paweł obmyśla strategię na następny krok. A ten następny krok to są Ateny. Popatrzmy, jak jest e, rozplanowana perykopa dotycząca działalności Pawła w Atenach. Od razu powiedzmy sobie, że jej głównym trzonem są wersety od 22 do 31, czyli mowa Pawła w Atenach. Cała reszta perykopy to jest wstęp jakby, jakby dwustopniowy, rozbudowany. I podsumowanie. Dosyć zwięzłe, trzywersetowe. Ponieważ wprowadzenie Pawła do Aten to są wersety 16-17. Potem. W wersetach 19-21 Paweł wchodzi w kontakt ze środowiskiem ateńskim. I potem jest ten wielki speech wersety 22-31. No i potem 32-34. Podsumowanie owoców działalności w Atenach. Pierwszym miejscem yy, przepowiadania Pawła w Atenach, czy może nawiązywania kontaktów ateńskich, już nie jest synagoga, ale agora. Paweł wchodzi ze swoim nauczaniem w przestrzeń publiczną otwartą. Bo w przypadku synagogi mamy do czynienia z, przez, z przestrzenią publiczną o ograniczonym dostępie. To jest taka przestrzeń e, półpubliczna. Dopiero w momencie, kiedy się spełnia pewne kryteria, ma się do niej dostęp. Natomiast na agorze znajdzie się wszystko, złe i dobre. To są, to jest agora ateńska z okresu klasycznego. Nie, nie z czasów Pawła. Ale jeśli chodzi o zasadniczy, kształt, to ona pozostała mniej więcej taka sama. Co nie znaczy, że w Atenach nie ma Żydów. Są. I to nie znaczy, że Paweł ich unika. Nie unika. Ale główna, główne miejsce jego przepowiadania to jest Agora, i tam przepowiada codziennie. Natomiast w jakim trybie rozprawia w synagodze z Żydami? Tego się już nie dowiadujemy. Nie dowiadujemy się, że przemawia co szabat, że jest to przepowiadanie oficjalne. Może poszedł, pokłócił się i wyszedł. A może przychodził, jedni z nim rozmawiali, a inni nie. W jaki sposób Paweł działa wśród ateńskich Żydów? To już nie jest głównym przedmiotem y, zainteresowania narratora. On się skupia na tym nowym elemencie, który wiąże się z y, Atenami. Jak Ateny? To filozofowie. Zauważmy, że dwa z kierunków filozoficznych wspomniane są y, otwartym tekstem. Z tego morał, że narrator sam widzi różnicę między przedstawicielami tych dwóch kierunków filozoficznych i zakłada, że jego czytelnik też będzie wiedział, co ta różnica oznacza. Wspomnienie akurat tych dwóch kierunków filozoficznych jest wielce nieprzypadkowe. Są to dwa e, główne kierunki filozoficzne tamtego czasu. O ile wcześniej zasadnicza opozycja filozoficzna e, w obszarze języka greckiego istnieje między e, Akademią a Likeonem czyli między intelektualnymi spadkobiercami Platona, a kontynuatorami myśli Arystotelesa, to epoka hellenistyczna dopracowuje się własnych e, kierunków filozoficznych, które w dużej mierze Pozostają reakcją na wpływy wschodnie. Są jakby efektem zderzenia greckiej tradycji filozoficznej ze światopoglądami mniej lub bardziej religijnymi, z którymi Hellenowie spotykają się w efekcie inwazji na wschodzie. Jeśli chodzi o epikureizm, to przypomnijmy sobie w krótkich żołnierskich słowach, że jest to y, taka odmiana myślenia filozoficznego, która jest skoncentrowana na człowieku jako podmiocie. i na przeżyciach tego podmiotu. I Epikur chciał przedstawić taką wizję, która nie tylko opisze człowieka, ale będzie swego rodzaju drogowskazem. Filozofia epikurejska nie jest filozofią która zadowala się analizą i opisem rzeczywistości. Jest to odmiana filozofii praktycznej, a więc jest to bardziej sztuka życia niż wiedza o świecie. Pytając o człowieka, Epikur nie pyta, kim człowiek jest. Tylko pyta, od czego zależy ludzkie życie. Od czego zależy to, czy to życie jest szczęśliwe, czy nieszczęśliwe. Czy ten człowiek jest ze swojego życia zadowolony, czy jest niezadowolony. I wychodzi od przesłanki negatywnej. Jeśli człowiek jest niezadowolony, to dlaczego? Jeśli mu jest źle w życiu, to jest mu źle, bo cierpi, bo doświadcza różnych form bólu. Od bólu fizycznego przez poczucie niesprawiedliwości w relacjach z innymi, aż to zło największe, którym jest lęk przed śmiercią. A więc jeżeli celem Epikura jest pokazanie człowiekowi drogi do szczęścia, to ta droga do szczęścia będzie prowadziła dokładnie w odwrotnym kierunku niż droga do cierpienia. Doświadczyć szczęścia można wtedy, kiedy człowiek uwolni się od wlokącego się za nim cienia, którego esencją jest strach przed śmiercią i przed Bogami. A więc przed tym, co człowieka przekracza, a przez to mu zagraża. Stąd epikur skupia się na pokazaniu, że do istnienia świata niepotrzebni są bogowie, że świat jest rzeczywistością materialną, człowiek przynale przynależąc do tej rzeczywistości też jest rzeczywistością materialną, kończy się ta materialna struktura, kończy się podmiot, który może dozdawać bólu albo szczęścia. Nie bój się śmierci, powiada Epikur, bo tam, gdzie Ty jesteś, tam nie ma śmierci, żyjesz. A tam, gdzie jest śmierć, tam nie ma Ciebie, więc nie ma się kto bać. Żyj, póki żyjesz, a potem to już nie Twój interes. Często pokazuje się Epikura jako e, hedonistę czeka, który szukał wyłącznie życia przyjemnego, cieszył się życiem, ale to to prymitywni Rzymianie tak go zinterpretowali. To oni krzyczeli carpe diem. Chwytaj dzień, chwytaj chwilę. Epikur myślał raczej w sposób zbliżony do Buddy. I trudno sobie wyobrazić, że z jakąś formą Buddyzmu się nie zetną, przynajmniej pośrednio. Stoicy stoją na, drugim, na drugim biegunie myślenia. Ich człowiek interesuje w zasadzie mniej. Bardziej interesuje ich świat. Mądrość i celowość, z jaką świat został urządzony. Odnaleźć swoje miejsce w tym świecie. Może dopiero ten, kto zrozumie, czym ten świat jest. A więc najpierw opis rzeczywistości, jej zrozumienie, a droga dobrego życia nakreśli Ci się sama. Zrozum, gdzie jesteś, kim jesteś, i z tego wydedukujesz, co masz robić. Jak masz się zachowywać. Jakie mają być twoje wybory moralne. Jaki jest ten świat u stoików. Świat jest rzeczywistością boską. Świat jest pełen bogów. Ponieważ e, materią Rządzą prawa chaosu. W przypadku. A świat nie jest chaotyczny, tylko jest uporządkowany. Światem rządzi logos. Rozumna zasada. A jej źródłem nie, nie może być materia. Jej źródłem są istoty wyższe. Ale tak jak świat jest pełen bogów, tak bogowie zamieszkują w świecie. Nie ma innej rzeczywistości niż świat. Jest to przestrzeń wspólna dla bogów i dla ludzi. A więc odnalezienie się w tej rzeczywistości oznacza e, przepraszam za wyrażenie, ale mam nadzieję, że Państwo mnie dobrze zrozumiecie, swego rodzaju e, teologię ekologiczną czy e, ekologię teologiczną. Człowiek musi się odnaleźć w harmonii ze światem boskim, bo to jest jedyny świat, jaki naprawdę istnieje. Człowiek musi żyć w pokoju z Bogami. I dopiero wtedy jego życie będzie harmonijne, będzie prawdziwie ludzkie. Człowiek, który walczy z Bogami, z przyrodą, z innymi ludźmi, to człowiek wnoszący w świat zło, zniszczenie. Człowiek dobry musi żyć tak, żeby żyć w pokoju z bogami, z naturą, z innymi ludźmi. Czasami ta harmonia z rzeczywistością obiektywną pozostaje w dotkliwym kontraście z naszymi upodobaniami, zachciankami, w pewnym sensie potrzebami, kiedy są one na, nadto rozbuchane i nie liczą się z potrzebami innych. Dlatego człowiek, żeby żył w harmonii ze światem, musi często rezygnować z własnych pragnień i zachcianek. Czekolwiek potrzebna jest asceza, poprzez którą poświęca swoje dążenia egoistyczne na rzecz tego, co daje mu szczęście prawdziwe, a harmonii, w której powinien żyć. Generalnie żyć trzeba bardziej światem niż sobą, powiadają stoicy na to, co dotyczy mnie jako podmiotu, często trzeba pozostawać obojętnym, żeby się zdystansować do siebie, żeby się nie dać wciągnąć w pogoń za własnymi, partykularnymi celami. A więc trzeba się uzbroić w pewną dozę obojętności wobec tego, co zakłócam mój komfort bycia w świecie. Stąd mówimy o stoickim spokoju. A więc w takiej postawie nieangażowania się we własne podmiotowe interesy. To nie jest obojętność. To jest wrażliwość na świat kosztem często wrażliwości na siebie. Proszę Państwa, tych parę słów przypomnienia, czym były te szkoły filozoficzne, może się okazać przydatne, kiedy będziemy się zajmować mową wygłoszoną przez Pawła, żeby zrozumieć, jaką grę prowadzi Paweł. Pamiętamy, jak koncertowo rozgrywa Paweł e, konflikt między saduceuszami a faryzeuszami. Stawia siebie po jednej stronie i... E, Mówi, a, a oni to, to, to, to na mnie dybią, bo ja myślę tak jak wy. Proszę Państwa, podobną taktykę zastosował Paweł w swoim wystąpieniu w Atenach. To jest jakby stanął po jednej stronie, żeby odnaleźć się, w tym horyzoncie myślowym Ateńczyków. Rozmowy z Pawłem okazują się na tyle atrakcyjne intelektualnie, że zostaje zaproszony w miejsce, w którym jego, w którym jego poglądy mogą być wyjaśnione na spokojnie. I tym miejscem jest Areopak. To jest to. W środku miasta taka skalista wyspa, gdzie wystarczy wejść, żeby się wznieść ponad sprawy ulicy. Dobre miejsce na, na poważne rozmowy. Natomiast to, co budzi ciekawość tej miejscowej elity intelektualnej to jest możliwość zaczerpnięcia jakichś nowych inspiracji od przybysza ze wschodu. Zauważmy, jak zmieniła się mentalność w Grecji. Jeszcze niedawno, jeszcze w IV wieku ktoś, kto mówił Grekom zdradzającą cudzoziemca, nie był wart wysłuchania jako barbarzyńca. Ktoś, kto nie przyswoił sobie fundamentów kultury, literatury to nie uczestniczył w tej samej tradycji religijnej. To był nikt, to była mało gadająca. Natomiast co zmieniły czasy yy, Aleksandra i Po? Ktoś, kto przychodzi z daleka, głosi coś nowego, to może być interesujący, inspirujący partner do rozmowy. A może niekoniecznie. Dysponuje pełnym aparatem naukowym, to już my tutaj to przetworzymy na myśl filozoficzną, ale, ale to zaciekawienie światem zewnętrznym to jest nowa, stosunkowo nowa rzecz. Dosyć taka satyryczna uwaga w 1721 na temat na temat Ateńczyków, jest pewna złośliwość, której narrator sobie nie oszczędził. Ale e, dzieło Łukaszowe jest pełne takich, e, takich e, błysków, humoru, e, więc nas i, i ten nie dziwi. Popatrzmy, jak jest rozłożona e, mowa Pawła. Mamy zapowiedź, egzordium. Jak przystało na dobrego, wprawnego mówcę, Paweł przedstawia klarownie tezę, którą będzie rozwijał i potem przystępuje do argumentacji, która jest wyraźnie wyartykułowana. Przyjrzymy się tym dwom członom, ale Widać, że to są przemyślane etapy, które Paweł sobie wyznaczył w swoim wystąpieniu i powinien być jeszcze element podsumowujący miejsce na wnioski i tego, ostatniego członu w tym wielkim trójpodziale publicznego wystąpienia nie ma. Znamy to wystąpienie Pawła w Atenach, więc wiemy, że po prostu nie dano mu dokończyć, że nie miał szans na przedstawienie yy, całości swojego wystąpienia ale to jest tak przedstawione w dziejach, żeby było jasno wiedzieć że Paweł wie, co ma do powiedzenia, a z powodów zewnętrznych nie kończy. Nie wiem, czy przypominają sobie Państwo uwagę na temat stosunku Pawła do tego, co zastał w Atenach, z 16. wersetu, 17. rozdziału. Warto sobie y, przy, y, z 17. wersetu. Warto sobie y, z 16. dobrze mówiłem. Postawa Pawła wobec, taka wewnętrzna, wobec e, tego, co zastał w Atenach, jest postawą negatywną. Uwiera go to, jak to miasto jest przesycone e, najrozmaitszymi e, formami politeizmu no i teraz przypomnijmy sobie jak zaczyna swoją mowę cóż może wyrazem największej szczerości te jego słowa nie są ale zauważmy że autor dziejów wie, co robi, zostawiając ze sobą te dwie, dwie rzeczy. Co Paweł naprawdę myśli i od czego zaczyna e, swoje wystąpienie. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo jeszcze biskupa Gaillot, e, francuskiego e, hierarchę, który pod koniec z Jana Pawła II był taką dosyć kłopotliwą postacią. Wyskakiwał z różnymi takimi tezami, e, o których się mówi, że są kontrowersyjne. Niektórzy mówią po prostu, że są durne, ale to zostanie przy tym oficjalnym sposobie określania. I e, Gajo został e, potraktowany dosyć surowo przez kongregację do spraw doktryny wiary, bo rzeczywiście Rzeczywiście jego wystąpienia były dosyć szokujące, jak na biskupa katolickiego. I, i kiedyś spotkał się z Abepierem, y, z którym się znali, przyjaźnili i Gajo zaczął się użalać. Abepier, przecież i ty mówisz to samo, ja mówię to samo, dlaczego mnie się czepiają, a o tobie mówią, że jesteś wielkim człowiekiem? Abepier mówi, wiesz, bo są dwie różnice. Po pierwsze, ja nie jestem biskupem a po drugie jestem wystarczająco stary, żeby wiedzieć, ile głupot można powiedzieć w jednym przemówieniu. I właśnie chciałem zwrócić element, uwagę na ten element drugi, na element doświadczenia e, retorskiego. U Pawła to doświadczenie widać. Nie zaczyna od połajanki. Zaczyna od pochwalenia czegoś, co tak naprawdę będzie chciał podważyć. Może byłoby trochę na wyrost dopatrywanie się u Pawła w tym wystąpieniu metody sokratejskiej, ale yy, zaczyna tak, żeby nawiązać pozytywny kontakt ze swoimi słuchaczami. Nieznanemu Bogu. Proszę Państwa, ten ołtarz, Znaleziono na Pallatynie. W 1820 roku, pochodzi więc z Rzymu, co więcej, w Atenach nie znaleziono żadnego ołtarza, który mógłby spełniać kryteria zarysowane przez Pawła, ale to, że nie znaleziono, to jeszcze nic. Nie znaczy. Dzięki temu znalezisku z Italii możemy sobie mniej więcej wyobrazić, o co chodziło Pawłowi. Tutaj macie Państwo przekład inskrypcji wyrzeźbionej na męsie tego ołtarza. Jest to dedykacja o tyle oryginalna, że nie zawiera imienia bóstwa, któremu dedykowane jest ołtarz. To jest trochę tak jak z naszym świętem wszystkich świętych. W związku z tym, że świętych jest tak dużo, że nie wiemy ilu dokładnie i którzy to są, to mamy zbiorczą uroczystość wszystkich świętych. I tych nieznanych też. Przy odpowiednio licznej populacji bogów problem jest analogiczny. A pamiętajmy, że Bóg niedowartościowany to Bóg wkurzony. A Bóg wkurzony może się okazać niebezpieczny. Więc mamy do czynienia z takim kultem ostrożnościowym, który obliczony jest na to, żeby wyciszyć ewentualne źródła gniewu bogów przekładającego się na jakieś nieszczęścia dotykające jednostek albo zbiorowości. Zauważmy, że ten ołtarz z Palatynu jest stosunkowo stary, ale y, powiedzmy sobie jasno, że y, idea, do której odwołuje się Paweł, idea owego nieznanego Boga nie jest specyficznie ateńska, nie jest specyficznie grecka. Możemy nawet zaryzykować, że przewędrowała z dosyć zabobonnego zachodu, ponieważ Rzymianie byli mocno przesądni. W religijności rzymskiej takich elementów, które sami Rzymianie określali mianem superstycją, zabobonu, przesądu, było sporo. Religia Rzymian była generalnie dosyć irracjonalna. I można by powiedzieć, że wpływy rzymskie w Grecji spowodowały postępujący proces irracjonalizacji sfery religijnej. Natomiast Paweł nie, nie musi odwoływać się do jakiegoś przygodnego odkrycia wśród tego mnóstwa bożków, których znalazł w Atenach, odwołuje się raczej do pewnej idei dosyć powszechnej w okresie helenistyczno-rzymskim. I chcąc przedstawić własną koncepcję Boga, tę, którą On reprezentuje, Kłada, że teologia grecka nie domknęła jeszcze tego pojęcia. I teraz on to próbuje zrobić. Zauważmy, jakie elementy wprowadza Paweł. Bóg stwórca. Bóg, którego kult nie jest związany ze świątynią, z akcją liturgiczną, Bóg, który jest istotą samowystarczalną, a więc nie potrzebuje ludzi, żeby go obsługiwali i obdarowywali. Bóg, który jest stwórcą także człowieka. To on jest ojcem ludzi. Ludzie nie są elementem y, obcym bóstwu czy konkurencją dla bóstwa. Są elementem harmonii świata, której twórcą jest Bóg. Ale ten Bóg jednocześnie pozostaje cały czas w świecie aktywny. I zainteresowany jest relacją z ludźmi, którzy mają go szukać. A więc to, co przedstawia Paweł, to jest idea która rewolucjonizuje także tradycyjną religię yy, yy, grecką. Bo pomyślmy, jest to Bóg, który nie jest, nie da się przedstawić antropomorficznie, który nie jest związany z instytucjami religijnymi, takimi jak świątynie, czy liturgia. I Bóg który pozostaje w komunikacji i w, e, nawiązuje więź z ludźmi. To jest koncepcja religii, której Helada nie wypracowała. Natomiast Paweł nie jest pierwszym, który tę rewolucję zaczyna. I on się wpisuje w pewną tradycję. Wpisuje się przez nawiązania wyraźne, jak tu, albo mniej wyraźne. Jak tu. Kiedyś próbowano wskazać źródła i pierwszej, i drugiej części wersetu 17:28. Natomiast ta słynna fraza, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, okazuje się nawiązywać do różnych tekstów i jednocześnie dokładnie nie odpowiada żadnemu. A więc wymieniano Eupolemosa, wymieniano. Aratosa jako e, źródła ty, ty, ty, tego, e, tej trójczłonowej klauzuli. Ale dzisiaj e, komentatorzy mówią, tutaj zacytuję Fitzmayera, ale inni wypowiadają się mniej więcej w tym samym tonie, że jeżeli to jest cytat, to jego źródło zaginęło. Więc, więc możemy uznać, że, że nie cytat, przynajmniej z naszej perspektywy. Natomiast y, ta druga część wersetu 28 pochodzi ze świetnie znanego, bardzo y, popularnego utworu. Jest to hymn do Zeusa, napisany przez Kleantesa. Jest to jeden z takich sztandarowych tekstów religijnych epoki hellenistycznej. Klasyka gatunku. Posłuchajmy troszkę obszerniejszego cytatu. Największy z bogów możny i wieloimienny Zeusie, stwórco natury i Panie Wszechwładny, bądź pozdrowiony. Ciebie godzi się nam wzywać, bośmy z Twojego rodu. I Twe słowo mieszka w nas, jednych z wszystkich istot śmiertelnych na świecie. Oto więc Ciebie wielbię i moc Twoją sławię. Wokół ziemi, wirując cały wszechświat, Tobie posłuszny jest. Twojej mocy zgodnie się poddaję. Proszę Państwa, to też nie jest tekst, który w czasach Sokratesa mógłby ochronić autora przed zarzutem ateizmu. Bo Zeus Przedstawione jest nie jako bóstwo olimpijskie, które żyje w swoim wymiarze, w swojej wspólnocie i zajmuje się swoimi sprawami, czyli głównie podrywaniem ciągle nowych panienek. To jest bóstwo świata, obecne w świecie i bóstwo, którego Logos wypełnia także gatunek ludzki. I właśnie w tę tradycję filozoficzną, czy filozoficzną, religijną, próbuje się wpisać Paweł ze swoim nauczaniem. Pamiętacie Państwo to, co mówiłem? Wyraźnie wpisuje się ze swoimi poglądami w kontekst stoicki. I gdyby pozostać przy tej części mowy Pawła na Aeropagu, to można by powiedzieć, że poza stoicyzm nie wychodzi. Ale jest ta druga nie, nieszczęsna część. Która zepsuła efekt pierwszej. Bo to proszę Państwa, jeśli chodzi o szukanie dialogu z głównym nurtem kultury, to ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wszystko jest fajne, dopóki się nie zacznie mówić o Jezusie Chrystusie. Jakoś dziwnie psuje dialog. E To właśnie odniesienie do Boga, który działa przez człowieka, ale człowieka bardzo specyficznego. Człowieka, który jest sędzią świata, a a sędziowski jego urząd jest uzasadniony tym, że rzeczony podmiot z martwych wstał. To powoduje, że zainteresowanie słuchaczy się kończy. Co jest trochę dziwne, bo jeśli chodzi o ludzi, człowieka sądzącego umarłych, to Rady Mantes w Hadesie spełnia dokładnie tę rolę. Więc to nie człowiek jako eschatologiczny sędzia budzi opór. Tylko Rady Mantes umarł, zszedł do Hadesu i tam przydzielono mu honorowy urząd sędziego. A więc pozostaje w tej sferze podziemnej i tam sprawuje swoją funkcję. Natomiast to, co ostatecznie zrywa Możliwość prowadzenia dialogu z ateńskimi filozofami w przypadku Pawła to jest wzmianka o zmartwychwstaniu. Dlaczego? Bo stoicy zakładają wieczność duszy. Zakładają, że w człowieku jest element nieśmiertelny. Ale to nie jest materia. Człowiek swoją nieśmiertelność realizuje przez oczyszczenie się z materii. A nie przez to, że materia zostaje przekształcona. My w naszym chrześcijańskim żargonie powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy odkupiona następuje kryzys. Bo tu się dalej ze stoikami rąsia w rąsie nie da iść. I w momencie, kiedy by trzeba było naprawdę przekroczyć granicę stoicyzmu i zmierzyć się z czymś nowym, to okazuje się, że ci zainteresowani impulsami płynącymi do Aten z całego świata teraz są zainteresowanie. Jak to powiadał mistrz Rudzki, w tekście, w którym mówi o przyczynach rozwodu, bo między mną a moją żoną była stanowcza za duża różnica płci. No, okazuje się, że tutaj różnica filozoficzna też jest za duża. Co jest efektem? Drwiny, odrzucenie i ostatecznie... Jakaś mała grupka, z imienia wymienione są tylko dwie osoby, która przyłącza się do Pała. A więc ta nowa strategia przepowiadania Chrystusa językiem stoicyzmu ponosi spektakularną porażkę. Nie da się zamknąć Jezusa w doktrynie stoickiej, a stoicy nie są w stanie przyjąć yy, niczego innego. I koniec. Proszę Państwa, jeszcze Korynt. Do tego Koryntu wrócimy na następnym spotkaniu, bo sprawy opuścić się nie da. A e, zajęłoby to nam za dużo czasu, żeby, e, żeby żebyśmy tutaj siedzieli aż do, do wyczerpania tematu. Więc przepraszam, że zostawiam Państwa w połowie drogi, ale na podsumowującym nasze tegoroczne zajęcia spotkaniu obiecuję dokończyć sprawę. Życzę miłego wieczoru, szczęść Boże.